gdy przyjdzie potrzeba, zapraszamy! Wiadomości z rynku nieruchomości Dalszy wzrost cen domów w lipcu Biały dom zachęca do zwiększenia przystępności cenowej Nowe wytyczne Departamentu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast chronią nieanglojęzycznych nabywców Projekty przebudowy domu na zewnątrz dają zadowolenie teraz, a pieniądze później Oznaki ochłodzenia rynku w okolicy San Francisco Według najnowszego indeksu cen domów w 20 najbardziej prestiżowych miastach firmy S&P Case Shiller we wrześniu nadal rosły ceny nieruchomości. Roczny wzrost wyniósł 5,1% w ujęciu rok do roku w porównaniu do 5% w sierpniu. Robert Schiller, ekonomista z Yale i współtwórca indeksu Case Schiller, powiedział Bloomberg News, że nowe dane liczbowe nie są żadną niespodzianką. Jego zdaniem ceny domów są wciąż poniżej szczytowego poziomu z 2006 roku, ale jak to ujął, wracamy już do bardziej normalnych poziomów, co powinno zwiększyć aktywność budowlaną. Biały dom wzywa rządy stanowe i lokalne do zredukowania przepisów, regulacji i biurokracji, które niepotrzebnie opóźniają budowy nowych domów. W dokumencie zatytułowanym Housing Development Toolkit administracja Obamy namawia do zmian, których wielu budowniczych od dawna się domaga, w tym do skrócenia czasu oczekiwania na pozwolenia, ograniczenia restrykcyjnych przepisów zagospodarowania przestrzennego, a także do ulg w zakresie podatku od nieruchomości, co ma na celu zachęcenie do budowania nowych domów. Zdaniem Białego Domu, lokalne i stanowe bariery dla rozwoju budownictwa realnościowego ograniczyły zdolność wielu rynków do reagowania na rosnące zapotrzebowanie. Oczywiście rząd federalny nie ma już, nad lokalnymi przepisami dotyczącymi zagospodarowania przestrzennego. Czy to dyskryminacja realnościowa, jeśli nabywca, który nie mówi dobrze po angielsku, nie może zrozumieć procesu zakupu? Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast mówi, że tak. W związku z tym wydał on nowe wytyczne odnośnie tego, w jaki sposób ustawa o uczciwych praktykach realnościowych dotyczy roszczeń o dyskryminację realnościową wniesionych przez osoby mające ograniczoną znajomość języka angielskiego, mimo że nie są one klasą chronioną przez prawo. Nowe wytyczne skierowane są w szczególności do pośredników i kredytodawców hipotecznych. Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast zna przypadki, kiedy to kredytodawcy odmawiali kredytobiorcom pochodzenia latynoskiego lub innym kredytobiorcom nieanglojęzycznym przetłumaczenia dokumentów kredytowych. Z nowego raportu wynika, iż projekty przebudowy domu na zewnątrz i nie tylko poprawiają samopoczucie, ale również zwiększają wartość nieruchomości. Raport przygotowany przez Krajowy Związek Realnościowców i Krajowe Stowarzyszenie Specjalistów do Spraw Krajobrazu stwierdza, że tego rodzaju projekty zwiększają realną wartość domu wtedy, kiedy go sprzedajemy. Nawet jeśli w najbliższym czasie nie planuje sprzedaży domu, prezes Krajowego Związku Realnościowców, Tam Salomon, uważa, że wszystko od kwietników po paleniska może dać właścicielowi jeszcze więcej radości i zadowolenia z jego domu. Ogólnie badanie pokazało, że utrzymanie trawników przynosi największe korzyści w momencie od sprzedaży. Spowolnienie sprzedaży domów w obszarze Bay może wskazywać, że najgorętszy rynek realnościowy w kraju ochładza się. Prezes Związku Realnościowców z okręgu Santa Clara powiedział stacji KPIX5TV, że pośrednicy nie widzą szaleństwa licytacji, jak miało to miejsce wcześniej. Zauważa również, że ceny domów pozostają prawie na niezmienionym poziomie podczas gdy ogólna sprzedaż spadła. Jego zdaniem może to sygnalizować zmianę z rynku sprzedawców na rynek nabywców. Uwaga poszukujący domów na północno-zachodniej stronie miasta i na przedmieściach.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 Milenialsi podgrzewają rynki w najpopularniejszych kodach pocztowych Ameryki. Zdaniem eksperta, wyższe stopy procentowe byłyby pomocne. Propozycja Departamentu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w sprawie finansowania kondominiów zabezpieczonych przez FHA nie spełnia oczekiwań. Prawie 1 na 4 amerykańskie okręgi jest teraz mniej przystępne cenowo. Czy nie tkwisz w swoim pierwszym domu zbyt długo? Kolenie milenium stanowi siłę napędową na niektórych najgorętszych rynkach nieruchomości w Ameryce. Tak wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez Realtor.com, które przeanalizowało dane na temat tego, gdzie nieruchomości sprzedają się najszybciej i jak często oferty sprzedaży są przeglądane na stronie internetowej serwisu. watałga w Teksasie Pleasant Hill w Kalifornii i North Glen w Colorado to rynki, które zdaniem analizujących dane stają się jednymi z najgorętszych miejsc do zamieszkania dzięki dużej liczbie populacji z pokolenia milenium. Cechą wspólną tych społeczności są przystępne opcje realnościowe i silne rynki pracy. Przez cały rok spekulowano na temat tego, co zrobi rezerwa federalna ze stopami procentowymi. Ta zdecydowała się ich nie podnosić we wrześniu, ale obecnie mówi się o podwyżce w grudniu. Co mogłoby to oznaczać dla oprocentowania kredytów hipotecznych i sektora nieruchomości? Zdaniem jednego z ekspertów powinna nastąpić podwyżka stóp procentowych. Założyciel i prezes Colony Caprol rozmawiał na ten temat z Bloomberg News. Jego zdaniem pomimo rekordowo niskich stóp procentowych kredytów hipotecznych, trudność jaką ma wiele osób Uzyskaniu kredytu hipotecznego jest głównym powodem, dla którego wskaźnik własności domów spadł od czasu kryzysu realnościowego. Zdaniem prezesa Krajowego Związku Realnościowców istnieją pewne z trudem wywalczone zwycięstwa w proponowanym przepisie wydanym przez Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w sprawie finansowania kondominiów zabezpieczonych przez FHA. Jednak w oświadczeniu powiedział on także, iż proponowany przez departament przepis ignoruje zamiar legislacyjny kongresu w odniesieniu do utrzymania zbyt wysokiego progu zamieszkania przez właściciela. Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast proponuje ustalić wymagania w zakresie stopy zamieszkania przez właściciela w zakresie od 25 do 75%, pomimo 35% wymogu przewidzianego w ustawie przyjętej na początku tego roku. Zdaniem prezesa ostatecznie utrzymuje to regulację FHA, która coraz bardziej oddala wizję posiadania domu na własność przez potencjalnych nabywców. Coraz trudniej jest znaleźć przystępny cenowo dom na niektórych amerykańskich rynkach. Z najnowszych danych liczbowych Atom Data Solutions wynika, że 24% okręgów, które monitoruje atom, było mniej przystępnych cenowo niż ich historycznie średnie w trzecim kwartale. Oznacza to wzrost z 22% okręgów, które były mniej przystępne w drugim kwartale i z 19% rok temu. Jednocześnie jest to najwyższy udział od 2009 roku. Atom analizuje ceny domów i płace w celu określenia średniego dochodu, który jest konieczny, aby móc pozwolić sobie na na płatność za dom. Wiceprezes Atom Data Solutions zwraca uwagę na to, że poprawa przystępności cenowej w drugim kwartale odwróciła bieg w trzecim kwartale, ponieważ przyspieszyła ona wzrost cen domów, a spowolniła wzrost płac. Według Atom ceny domów wzrosły dziesięciokrotnie szybciej niż płace od 2012 roku. Trudność bycia początkującym nabywcą jest dobrze udokumentowana. Jednak z najnowszego badania wynika, iż kupujący nieruchomość po raz pierwszy dobrze sobie w ostatnich latach radzili w porównaniu do nabywców kolejnych nieruchomości, którzy mieszkali już w swoim pierwszym lub drugim domu od wielu lat i chcieliby się przeprowadzić. Centrum Polityki ds. Finansowania Budownictwa przy Urban Institute przeanalizowało pożyczki Fannie Mae, Freddie Mac i Federalnej Agencji Mieszkaniowej od 2001 do 2015 roku. Wyniki pokazały, że w ubiegłym roku liczba nabywców kupujących kolejną nieruchomość wynosiła Wynosiła zaledwie połowę tego, ile wynosiła ona w 2001 roku. Liczba początkujących nabywców wynosiła mniej więcej tyle samo w 2001 i 2015 roku. Z raportu Urban Institute wynika, iż osoby kupujące kolejny dom napotykają wiele przeszkód, w tym utratę kapitału podczas kryzysu realnościowego, brak podwyżek dochodów i zaostrzenie standardów kredytowych. Koniec części pierwszej.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 Ciężkie czasy dla nabywców na Hawajach. Kredytobiorcy wstrzymują się z decyzją o refinansowaniu. Spadek popytu i wzrost cen w obszarze metropolitarnym Atlanty. Pilotażowy program Freddie Mac ma zwiększyć liczbę początkujących nabywców. Mądrzy konsumenci wiedzą, że o pewnych porach roku można trafić na dobre okazje. Tak samo może być na rynku nieruchomości. Nowi analitycy cen sprzedaży domów sugerują, że zakup jesienią lub zimą może zaoszczędzić ci tysiące dolarów. Eksperci z Nerd Wallet przeanalizowali oferty i sprzedaże z ostatnich dwóch lat w 50 najbardziej zaludnionych obszarach metropolitarnych USA na podstawie danych dostarczonych przez Realtor.com. Okazało się, że ceny sprzedaży zwykle osiągają szczyt w okresie letnim, a spadają jesienią, aby osiągnąć najniższy poziom w okresie zimowym. Na przykład w styczniu lub w lutym domy mogą kosztować prawie 8,5% mniej niż przeciętnie w okresie od czerwca do sierpnia. Potrzeba wytrwałości, aby kupić dom na Hawajach. Popyt jest tam nadal duży, ale poziom zapasów pozostaje irytujący niski. Prezes Rady Związku Realnościowców z Honolulu powiedział KHON2 News, że niskie zapasy stały się codziennością. Rada Związku Realnościowców mówi, że w ciągu zaledwie jednego roku średnia cena sprzedaży domu wzrosła do prawie 750 tysięcy dolarów, czyli aż o 50 tysięcy więcej niż rok temu. Nagłówek w bieżącym numerze Market Polls CoreLogic brzmi Na co oni czekają? Główny ekonomista sprawdził, dlaczego kredytobiorcy kurczowo trzymają się swoich wysoko oprocentowanych kredytów hipotecznych, zamiast je refinansować. Z jego ustaleń wynika, iż wielu kredytobiorców po prostu nie może tego zrobić. Odkrył on, że wielu z nich poważnie zalega ze spłatą kredytów, przez co jest mało prawdopodobne, aby kwalifikowali się na nową hipotekę. Nawet wśród tych, którzy nie zalegają z płatnościami, połowa kredytobiorców z oprocentowaniem powyżej 5% zalegała w pewnym momencie 30 dni ze spłatą zobowiązania. Ekonomista donosi również, że w przypadku niektórych kredytobiorców niezapłacona kwota główna zobowiązania jest tak niska, że nie ma sensu refinansować kredytu już teraz. Jego wniosek może nie być zbyt wielu kredytobiorców, którzy mają motywację lub kwalifikują się na refinansowanie. W sierpniu nastąpił wzrost cen, ale nieco spadł popyt w Atlancie. Według Związku Realnościowców z Atlanty sprzedaż domów spadły we wrześniu o 5,5% w porównaniu do ubiegłego roku. Jednak średnia cena sprzedaży wzrosła o 6,5% w porównaniu do ubiegłego roku i o 8,5% w stosunku do roku 2015. Prezes Związku Realnościowców z Atlanty powiedział Atlanta Business Chronicle, że rynek realnościowy pozostaje nadal solidny, a kupujący są zaangażowani i aktywni. Ogólnie wiadomo, że wielu nabywcom kupującym dom po raz pierwszy trudno jest wejść na rynek, ponieważ niełatwo jest uzyskać kredyt hipoteczny. W związku z tym Freddie Mac nawiązało współpracę z dwoma pożyczkodawcami pozabankowymi w programie pilotażowym, którego celem jest ułatwić początkującym nabywcom lub osobom z obszarów niedostatecznie rozwiniętych uzyskanie kredytu. Dwunastomiesięczny program złagodzi wymogi dotyczące dochodów i dokumentacji, jednak wymagania dotyczące wkładu własnego i oceny kredytowej pozostaną niezmienione. Fannie Mae ma już podobny program. 1030 WNVR Vernon Hills, Chicago. And AM 1300 WRDZ LaGrange, Chicago. Pulse Radio, Radio Chicago. Chicago. Radio Chicago. Chicago. Chicago. Chicago.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 Wiadomości z rynku nieruchomości. Mniejszy spadek sprzedaży nowych domów we wrześniu niż oczekiwano. Zaległości w wycenach prowadzą do dłuższych terminów zamknięcia transakcji. Biurokracja w sektorze budowlanym utrudnia ożywienie. Renowacje i inteligentna technologia domu idą w parze. Zaległości w wycenach prowadzą do dłuższych terminów zamknięcia transakcji. Zdaniem rządu sprzedaże nowych domów jednorodzinnych spadły we wrześniu o 7,6% do sezonowo dostosowanego tempa wynoszącego 609 tysięcy, czyli więcej niż spodziewali się tego analitycy. Ekonomiści prognozowali tempo 600 tysięcy jednostek. Z kolei sprzedaże w ujęciu rok do roku wzrosły o ponad 20%. Zdaniem Fannie Mae średni czas zamknięcia wszystkich transakcji związanych z udzieleniem kredytu hipotecznego wynosił w sierpniu 46 dni, czyli tyle ile wynosił przez całe lato. Jednak Inside Mortgage Finance donosi, że na niektórych gorących rynkach zamknięcie transakcji trwa o wiele dłużej, a winą za to obarcza się opóźnienia związane z wycenami. Zdaniem specjalisty do spraw pożyczek pracującego dla jednego z 30 największych pożyczkodawców, opóźnienia związane z zamknięciem trwające 2 do 4 tygodni stanowią nową normę. Inside Mortgage Finance twierdzi, że niektórzy kredytodawcy tracą cierpliwość wobec rzeczoznawców, którzy obiecują wykonać swoją pracę na czas za dwukrotnie wyższą niż zazwyczaj opłatę. Rząd twierdzi, że liczba pozwoleń na przyszłe budowy domów spadła w sierpniu do sezonowo dostosowanego tempa o prawie 2,5% niższego niż rok temu. Zdaniem jednego z głównych wykonawców, biurokracja zarządów miast wstrzymuje wiele pozwoleń. Dyrektor generalny Arriva and US Spaces powiedział stacji CNBC, iż istnieje pilna potrzeba, aby szybciej i łatwiej uzyskiwać pozwolenia. Jego zdaniem, cytuję, zarządy miast doprowadzają budowniczych do szaleństwa, a biurokratyczne procedury trwają całą wieczność. Koniec cytatu. Prawie połowa właścicieli domów przeprowadzająca pewne prace remontowe instaluje jednocześnie w domu inteligentną technologię. Strona internetowa House zajmująca się przebudową i projektowaniem domów odkryła, że około 45% właścicieli domów inwestuje w inteligentną technologię podczas przeprowadzania renowacji. Najpopularniejsze systemy lub urządzenia to te, które dotyczą bezpieczeństwa, a następnie domowej rozrywki i klimatyzacji. Jednocześnie badanie wykazało, że właściciele domów wciąż się wahają, jeśli chodzi o wydawanie dużych pieniędzy. Trzech na czterech stwierdziło, że ich zakupy związane z inteligentnym domem wyniosły 1500 dolarów lub mniej.